Tutaj tak naprawdę w dobrej e, wierze e, w imieniu obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, którzy oczekują wyjaśnienia największej afery trzeciej Rzeczpospolitej, czyli afery, która dzieje się właśnie w tym budynku, afery e, w KNF. I oto tutaj, gdzie znajdują się tak naprawdę dwie instytucje, czyli Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Nie wpuszczono nas, nie pozwolono nam wykonywać mandatu poselskiego. Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który dotyczył statusu pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Czyli zupełnie nie w tej sprawie, nie z tej bajki jest to wyrok. My na podstawie artykułu 16, 19 i 20 ustawy o wykonywaniu mandatu mamy prawo tutaj wejść, zażądać dokumentów. Nie chodziło nam o wyjaśnienia, o stanowiska. Chcemy stare dokumenty tych spraw które się działy, o których już z innych dokumentów, które pozyskaliśmy z innych ministerstw, wiemy. KNF podlega bezpośrednio premierowi, w związku z czym my przede wszystkim podejmiemy e, kroki prawne, żeby sprawdzić, e, czy nie doszło do złamania prawa i czy nie musimy złożyć sprawy do e, prokuratury. A także skierujemy się bezpośrednio do premiera Morawieckiego, któremu podlega KNF o udostępnienie nam dokumentów, które chcieliśmy uzyskać w ramach dzisiejszej interwencji.